Chile w Polsce jest znane chyba przede wszystkim z chilijskich win i owoców morza, a to jednak bardzo duży kraj, który ma do zaoferowania nam bardzo dużo, ale i my mamy czykom sporo do zaoferowania. Jak pan ocenia możliwości wymiany handlowej, jeśli chodzi o produkty rolne, szeroko pojęte pomiędzy naszymi krajami? De agricultura jesteśmy jeżeli chodzi o, o rolnictwo, Europejska jesteśmy też przede wszystkim wielkim eksporterem wierzy. owoców. Europa, a także Polska są bardzo ważnym rynkiem, jeżeli chodzi o, o eksport czyniskich owoców świeżych. Czy, przede wszystkim winogrona, czyniskie winogrona, które przykoszczą na, na polskim rynku. No i także owoce suche, prawda? czyli chociażby jakieś czereśni i tym podobne. Wiem, że polskie firmy produkujące maszyny rolnicze cenione są w krajach, dalej położonych od Polski, jak na przykład w Ameryce Południowej, a również wchodzą one do Afryki. Jak pan prognozuje możliwości wymiany handlowej współpracy w tym sektorze? My jesteśmy un país Niestety technologiczne. Eh, Nasza agrykultura jest enfocada na exportacje. Maquinaria agrícola, która się w Chile jest eh, importada. Chile to no oczywiście no państwo o, nastawione na rolnictwo. Eh, rolnictwo bardzo e, wysoko rozwinięte. E, e, I jesteśmy un nastawieni także na, na, na, na, na Europa, industrializację na, tego rolnictwa. Chile e, jako taki nie jest producentem swoich maszyn. Nie, nie ma swoich maszyn. Mówi nie nastawia się na import tych maszyn. No i importujemy je z różnych państw. I, i tutaj nie, nie mamy do tej pory żadnych preferencji. Mamy od <grym> roku układ o, o, o takim wolnym handlu, jeżeli chodzi o te maszyny tutaj z Europą, nie tylko z Polską, ale z Europą, Polską oczywiście jako, jako o, o częścią tej Unii Europejskiej. No i w związku z tym te maszyny, które pomagają nam w naszym rolnictwie no są bardzo konkurencyjne, jeżeli chodzi o, przede wszystkim o cenę. I to jest dla nas bardzo ważne. Ale należy podkreślić, że te produkty, także maszyny, muszą współzawodniczyć i muszą walczyć o ten rynek chiński z innymi rynkami, bo Chile jako państwo o bardzo zaawansowane, jeżeli chodzi o przemysł i także o rolnictwo, ma także umowy o wolny, z wolnym handlem z innymi wielkimi gospodarkami, jak Stany Zjednoczone, Chiny, czy też państwa, inne państwa azjatyckie. Więc tutaj te produkty no, muszą po prostu współzawodniczyć i, i, i, i, i walczyć o rynek chiński. Oczywiście rynek chilijski byłby bardzo ważnym rynkiem dla firm polskich, no ale niestety tutaj jest taki kamyczek do, do ogródka dla firm polskich, które wydało się nie być do tej pory bardzo, bardzo zainteresowane tym rynkiem. Wciąż postrzega się Chile jako kraj gdzieś tam daleko, w Ameryce Południowej, oddalony, gdzie no, z którym raczej nie robi się interesów, jeżeli chodzi o, to, o, tą, o tą strefę ekonomii. więc a Jest to rynek, no, bardzo mocno się rozwijają. I należy podkreślić, że Chile no, staje się z roku na rok coraz większą potęgą gospodarczą. I na pewno byłby to rynek niezwykle ciekawy dla polskich firm, ale nie jest on tak mocno przez nie penetrowany. Czyli krótko mówiąc, jeszcze nie, ale warto spróbować. Mira, ten komunikacja, jest jeszcze inny, ale interesante para. A, Oczywiście warto próbować, to, co, czego przykładem jest to, chociażby ekonomia, ostatnie ekonomia, inwestycje wierzy, polskiej firmy KGHM, prawda, Polska Miedź, która co prawda inwestuje maquilla, troszeczkę inny sektor, w wierzy, bo to jest wydobycie i eksploatacja pokładów miedzi, Chile także przecież jest wielkim wierzy, posiadaczem wierzy, i eksporterem, no ale przykład właśnie KGHM Polska Miedź pokazuje, że warto w ten rynek inwestować, że warto próbować. Chile espera, Chile po prostu czeka.